Czarna magia. Matematyka to dla mnie czarna magia. Nie mam o tym pojęcia. Czarna magia. Nie wiem, jak naprawić ten samochód. Mechanika to dla mnie czarna magia. Czarna magia. Nie pomogę ci w tym. To dla mnie czarna magia. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Czarna magia. Wojtek nie wie, jak się gotuje. Zrobienie jajecznicy to dla niego czarna magia. Czarna magia. Dla wielu ludzi ułożenie kostki Rubika to czarna magia. Ja robię to w 30 sekund. Czarna magia. Co znaczy wyrażenie czarna magia? Czarna magia to coś, co jest dla nas zupełnie niezrozumiałe. Coś, o czym nie mamy pojęcia. Czarna magia to oczywiście również magia wykorzystująca siły zła. Rodzaj praktyk magicznych stosowanych w złych intencjach. Jednak potocznie, jeśli mówimy o czymś, że to czarna magia, to mamy na myśli, że nie rozumiemy tego. Zatem jeśli nie wiemy jak coś zrobić albo jak coś działa, Możemy powiedzieć, że to dla nas czarna magia. Dialog Piotrek, możesz naprawić kran w łazience? Woda kapie już czwarty dzień. Niestety, hydraulika to dla mnie czarna magia. Lepiej zadzwonię po fachowca. Tylko załatw to jeszcze dziś, bo dłużej tego nie wytrzymam. Czarna magia. Thank you.